Wojtek Kamiński, artysta sceniczny, o którym już dużo mówiłem w pierwszej części. Natomiast w tej części będziemy mówić o tym, na czym zarabia taki człowiek. Pamiętasz swoje pierwsze występy? Wspominałeś o nich w pierwszej części. Czy pierwsze występy wiązały się już z zarabianiem, czy jeszcze nie? Nie, nie. Pierwsze występy były tylko i wyłącznie dla satysfakcji i z pasji. Mam to szczęście, że wykonuję swoją pracę do dzisiaj, to jest przede wszystkim pasja dla mnie. To nigdy nie była taka czysta praca. To się wiąże z pracą i z obowiązkami i tak dalej, i tak dalej, ale to przede wszystkim jest moja pasja i y, czasami poświęcam pieniądze dla pasji. Y, czyli nie wolę wolę satysfakcję niż, niż pieniądze I, no i ja mówię to otwarcie. Jeśli coś fajnego jest do zrobienia, to nie, to nie muszą się z tym wiązać pieniądze, czy duże pieniądze, czy w ogóle pieniądze, bo Czasami wolę zrobić coś dla siebie, żeby czuć się fajnie i dobrze, bo wiem, że i tak kiedyś się te pieniądze zarobię, więc to nie musi być dzisiaj. Ale pierwsze pieniądze, pamiętam, że był taki występ z kabaretem Jurki jeszcze, pojechaliśmy gdzieś daleko od Zielonej Góry i nasz dochód można to powiedzieć, z występu wynosił 5 złotych na głowę. Jak, jak sumowaliśmy wszystkie e, zyski i, i, i odliczyliśmy koszty, to zarobiliśmy po 5 zł. To wtedy nasz kolega, który wtedy przy, przyjął te pieniądze i rozliczał się z nami, powiedział do jednego z, z innych kolegów: Masz, masz to 5 złotych i się zabaw. I, i, to jest, i, ta, I to był fakt. E, na początku nie było pieniędzy, tylko pasja. Okej, okay. czyli początek był, kiedy byłeś na studiach, tak? Tak, to były studia. I teraz tak, byłeś na studiach, występowałeś w kabarecie i co myślałeś? Okej, okay, pójdę do jakiejś pracy, a kabaret będzie na boku, albo szkoda, że się skończy kabaret, bo kończą się studia. Czy pomyślałeś sobie, nie, idę w kabaret i to z tego będę żył? Kiedy już zacząłem, kiedy już poczułem pasję do kabaretu, to nigdy nie myślałem w taki sposób, że szkoda będzie skończyć kabaret albo, że zostawię kabaret. Ale zawsze kabaret był bardzo istotny, chyba najistotniejszy. To raczej, raczej gdzieś obok robiłem inne rzeczy, które przynosiły mi pieniądze, a, a kabaret zawsze był w centrum. Ten kabaret, z innych rzeczy finansowałem swoją pasję. Już na studiach dużo pracowałem różne rzeczy oczywiście się robiło, to pewnie studenci dzisiaj też dużo pracują i różne rzeczy robią, więc ja nie byłem wtedy inny też i tapetowałem, i murowałem i pracowałem w magazynie i nosiłem jakieś paczki i zamiatałem jakieś duże powierzchnie i, i, i, i zbierałem jakieś rzeczy i, i pracowałem jako ankieter wiele, wiele rzeczy, które dawały pieniądze, które mogłem jakkolwiek pomóc robić to, co uwielbiałem, czyli, czyli kabaret, czyli zajmować się moją pasją. Był taki moment, że musiałem pójść do pracy. Pracowałem przez rok tak naprawdę w, poza kabaretem w firmie yy, gdzieś w biurze yy, i musiałem to zrobić, no bo już nie miałem innego wyjścia, no bo musiałem się jakoś utrzymać, skończyły się studia, skończyły się. Yy, trzeba było wynająć już mieszkanie, trzeba było coś jakoś ogarnąć to wszystko i, i poszedłem do pracy. I okazało się, że ta praca zaczyna mnie wciągać na tyle, że już prawdopodobnie będę musiał zdecydować, czy kabaret, czy praca. Bo już pracodawca na początku jeszcze się godzi na to, że raz tam kiedyś wyjechałem na występ i nie było mnie w pracy, ale potem zaczął, no i to naturalne jest oczywiście, krzywo na to patrzeć, więc stwierdziłem, że dobrze, moją pasją jest kabaret, więc spróbuję zrobić wszystko, żeby na tym kabarecie zarobić pieniądze, które pozwolą mi się utrzymać i będę mógł wtedy dalej wykonywać, czy, czy realizować swoją pasję. I zostawiłem pracę wtedy i, że tak powiem, wykonałem skok głową w dół i nie wiedząc, czy uda mi się rozwinąć skrzydła. Yy, I dzięki temu jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. Okej, okay, używając tej metafory, skoczyłeś głową w dół. Jak było? Tylko jak skoczyłeś, wyrosły skrzydła czy wyrosły tuż nad ziemią? Jak już myślałeś, że jednak... Wiesz, no to, to było szamotanie się tak naprawdę w locie, bo, bo, bo skakałem. Pierwotna była decyzja. Wiedziałem, że muszę to zrobić, żeby ocalić swoją pasję i siebie. To wiedziałem, że muszę wykonać ten skok, a nie wiedziałem, co będzie dalej. To było ogromne ryzyko, ponieważ zarobienie pieniędzy wtedy na, na kabarecie nie było łatwą rzeczą. Na pewno polegałem na moich przyjaciołach, których też wiązała ze mną wspólna pasja do kabaretu. Jakby przyjęliśmy wspólne myślenie, wspólny cel obraliśmy, że chcemy to robić, że chcemy z tego żyć też. I te skrzydła chyba trochę się udało rozwinąć tuż nad samą ziemią, to prawda, ale to było... Zawsze wierzyłem, że uda się te skrzydła rozwinąć i zawsze byłem bardzo głęboko zdeterminowany do tego, żeby te skrzydła rozwinąć prędzej czy później. I faktem jest, to było tuż nad samą ziemią i było już, w moim życiu już było dość kiepsko, muszę powiedzieć, pod względem finansowym, ale jednak ta determinacja i praca, która została włożona w te pasje, okazała się nie być stratą i to wszystko jakoś udało się zrealizować, i, i, no i, i dobrze się wszystko ułożyło. Okej, okay, świetnie, że poszło to w dobrą stronę, natomiast za, zapytam o jedną rzecz. Jest takie powiedzenie, z którym ja osobiście się nie zgadzam. Ktoś powiedział, że jeżeli zrobisz najlepszą pułapkę na myszy na świecie, to cały świat zapuka do twoich drzwi. Okej, okay, z jednej strony rozumiem, chodzi o to, że zrobiłeś coś wyjątkowego, ale myślę, że w tym powiedzeniu jest pewne uproszczenie. Świat musi się dowiedzieć, że ty zrobiłeś tą pułapkę. Tak. I teraz można mieć świetny kabaret, świetne występy, pasje, wszystko. Ale teraz jak dotrzeć? Jak, jak docieraliście? Szczególnie chodzi mi o te początki. Jak docieraliście do ludzi? By... No, ch chyba jeszcze jedna rzecz. Tutaj mnie popraw, jeżeli się mylę. Ale wydaje się, że to były w ogóle początki jakby... Nie, nie chcę aż tak daleko iść, ale... Początki chyba polskiego kabaretu ogólnie... Kabaret nie był czymś takim, co było bardzo znane, popularne. Kabaret jako, rzeczywiście byliśmy uczestnikami wybuchu tego zjawiska, bo to, to w pewnym momencie stało się, to, to, już, to już było zjawiskiem, kabaret stał się zjawiskiem społecznym wręcz. I my trochę byliśmy uczestnikami, czy, czy też świadkami, może nie byliśmy w pełni uczestnikami, bo, bo niektóre rzeczy nas trochę ominęły, mimo wszystko, właśnie z tego powodu, że nie byliśmy dość znani, albo nie potrafiliśmy się jeszcze tak zaprezentować, czy z takiej strony zaprezentować, żeby w pełni zostać uczestnikiem, czy, czy kreatorem trochę tego zjawiska. Kreatorem zawsze byliśmy, bo, bo na, na scenie od początku tego zjawiska właściwie byliśmy, chociaż momentami staliśmy odrobinkę gdzieś tam z boku. Yy... Tak, kabaret eksplodował i wcześniej nie był znany. I to też pomogło nam i innym kabaretom oczywiście w, w całym kraju, tym, tym bardziej i mniej znanym dzisiaj, wejść na, na, na taki poziom rozpoznawalności, na taki poziom funkcjonowania powiedzmy i też biznesowego i, i twórczego, który dzisiaj jest znany. Wcześniej to, było, to, była, to, było bardziej, to była jednak bardziej pasja i, i wcześniej ten kabaret zapewniał pieniądze, które były godne, ale nie były takie, nie, nie były wielkie. Dzisiaj y, może się zdarzyć, że ktoś, y, kto wymyśli coś genialnego na Estradzie, czy też w kabarecie, może zarobić na tym całkiem y, spore pieniądze. Y, no, jak to, jak to w, w mediach powiedzmy, czy, czy y, na Estradzie. Y, na pewno festiwale były takim forum prezentacji i docierania do, do widzów, a przede wszystkim do organizatorów występów, bo tam na, na festiwale na początku przyjeżdżali jeszcze ludzie, którzy zajmowali się organizowaniem życia kulturalnego w domach kultury, w klubach studenckich, wtedy coś takiego jeszcze funkcjonowało i istniało dość, dość mocno. I, i, I tam y, pojawiły się pierwsze kontakty, które pozwoliły nam wyjeżdżać y, z Zielony Góry i występować dla zupełnie obcej publiczności w zupełnie y, nowych miejscach. I to też się wiązało z, już z, pierwszym, z pierwszymi zarobkami y, w kabarecie, bo już... Y, to było zresztą zaskakujące ustalenie wysokości garzy, nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić, jak to wycenić. Co, to, co my robimy, oczywiście, to było dla nas bardzo cenne, ale w warstwie emocjonalnej, ale jak to finansowo wycenić, kompletnie nie mieliśmy pojęcia i, i, i, jak, i to było takie macanie gruntu trochę, oczywiście nie, nie, za mało powiedzieliśmy na początku, zarobiliśmy za mało, potem trochę po, za dużo powiedzieliśmy i musieliśmy to jakoś y, y, wypośrodkować i, i znaleźć ten balans, y, w, w, w tym wszystkim. Później oczywiście telewizja, która również była powodem tego, że to zjawisko zafunkcjonowało tak mocno w, w społeczeństwie i w ludziach, czyli kabaret, weszła w nasze życie. Czy, pojawiliśmy się w telewizji, pojawiły się pierwsze propozycje, ponieważ... No, Robiliśmy dobry kabaret, ciekawy, interesujący, więc pojawiły się propozycje. Właściwie tak naprawdę pierwszy raz do telewizji to nas wciągnął kabaret potem. To, to, to była nasza pierwsza realizacja telewizyjna i pierwsze bycie w telewizji. I tam się pierwszy raz zaprezentowaliśmy, ponieważ oni uznali, że warto, żeby, że warto nam pomóc, że warto nas zaprezentować światu. i Za co oczywiście, o czym pamiętamy i, i dziękujemy, bo, bo to było cenne dla nas, Raz, że można, można to powiedzieć teraz marketingowo, chociaż tego słowa wtedy jeszcze nie było, a dwa, że doświadczenie zdobyliśmy doświadczenie właśnie w, w byciu w takiej sytuacji, co jest bardzo istotne, ponieważ mieliśmy kolegów, którzy mieli już duże doświadczenie w tej materii i czuliśmy się bezpiecznie. Dzięki temu mogliśmy w, w troszeczkę w bezpieczniejszych warunkach zdobyć doświadczenie, które nam później pomogło samemu w tych warunkach się odnaleźć. A później, już telewizja wkroczyła trochę mocniej w nasze życie, no i po kawałku, po kawałku, po że tak powiem, po realizacji, po realizacji, wchodziliśmy do świadomości ludzi, i, i to, było, to były główne fora przez długi czas naszej prezentacji przed publicznością, i, i, no i budowanie rozpoznawalności. W pewnym momencie pojawił się internet dzisiaj to jest rzecz powszechna ja pamiętam czasy, kiedy tego internetu jeszcze nie było i czy też ściągnięcie jednego malutkiego pliku z internetu trwało długi czas, a modem telefoniczny zachowywał się, jakby ktoś go piłą piłował przecież to, to był straszny dźwięk dzisiaj to jest chyba główne medium tak naprawdę docierania do, do widzów a na pewno Rzeczy alternatywne dużo chętniej prezentuje się w internecie niż w telewizji. Nawet pojawiło się takie zjawisko, że programy telewizyjne, między innymi spadkobiercy na przykład, premiery swoje miały w telewizji, ale większą oglądalność generował internet mimo wszystko, więc jest to forum dominujące w tej chwili. To zresztą można zauważyć w programach telewizyjnych. Bardzo często telewizja teraz pokazuje Internet. W, telewizji. To w tej chwili to są podstawowe fora docierania do, do naszych widzów. A powiedz, chodzi mi o ten pierwszy moment. Byliście w telewizji? To tak, chodzi mi nie jako model, bo to nie jest model, ale bardziej chodzi o doświadczenie Twoje. Byliście pierwszy raz w telewizji. Teraz może błędnie stawiam się w waszej sytuacji, myślę sobie, kurczę, w telewizji to jest duża rozpoznawalność, przełoży się na dużą ilość zaproszeń. Tak było chodzi o ten pierwszy tylko występ, czy, czy nie. Tak, to jest naturalne, że jak mhm. człowiek oprócz tego, że można rodzinie powiedzieć i, i y, y, dla wielu ludzi bycie w telewizji jest już y, to jest przejaw y, sławy przejaw bogactwa bardzo często, to tak naprawdę to nie ma związku z żadną sławą, z żadnym bogactwem. Często też z pieniędzmi nie ma związku. Natomiast no, tak, tak, taki jest wykreowany obraz. I oczywiście my troszeczkę temu ulegliśmy, no to było naturalne, bo, bo, bo ta, ta magia gdzieś tam zawsze działa i czaruje, dopóki człowiek się nie zorientuje, że to jednak tak, to nie jest tak, to jednak trochę inaczej jest. Ale my, wydawało się nam, że, że byliśmy w telewizji, no to już teraz złapaliśmy Pana Boga za nogi, już teraz wszystko będzie inaczej, nasze życie się zmieni, będziemy jeździli limuzynami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też tak się nie stało bo to jest proces, to wszystko, to nic się nie dzieje nagle. Zdarzają się takie rzeczy, oczywiście, bo, bo świat jest pełen wyjątków, ale generalnie to jest proces i raczej nasza kariera, jeśli tak to można nazwać w telewizji, jest oparta na długim procesie, a nie na jednorazowym zdarzeniu, które nas wyniosło do tego, co dzisiaj, gdzie dzisiaj jesteśmy że to jest ważne, co powiedziałaś, niezależnie tutaj słuchaczy, pewnie większość to są ludzie przedsiębiorczy, którzy coś tworzą. I tu niezależnie od branży to jednak są czasami jakieś punkty przełomowe, ale czasami zapominamy, że te przełomowe są wynikiem długoletniej pracy. Tak, te punkty przełomowe dają pewność siebie i to jest bardzo istotne, że poczujemy własną wartość i wiemy, że, że jesteśmy w stanie dojść do celu, wykonać zadanie. Natomiast proces jest bardzo istotny i zaplanowanie tego procesu jest bardzo istotne, ponieważ my na początku nie mieliśmy żadnego planu tak naprawdę. Po prostu braliśmy udział w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej realizacji telewizyjnej, ale dopiero po jakimś czasie w naszych głowach zaświtało, że przecież możemy to zaplanować, że jeśli da się jakoś tam w czasie przewidzieć pewne zdarzenia, to możemy zaplanować, jak te zdarzenia będą wyglądały oraz jak je wykorzystać i w jaki sposób do nich podejść. Natomiast potrzebowaliśmy do tego tej pewności siebie, którą dały nam te pierwsze razy, kiedy nie mieliśmy jeszcze tego planu, a później dopiero refleksja się pojawiła i, i twórcze podejście do, do, do, tego, do tej dziedziny naszego życia. Okay. A powiedz yy, taką rzecz, czy macie jakiegoś agenta, yy, czyli ktoś się zgłasza do Was, chce Was zaprosić tak, na wydarzenie, czy kontaktuje się z Tobą, czy macie jakąś osobę z zewnątrz, która tym zarządza... Od początku sami zajmowaliśmy się swoimi sprawami, naszą menadżerką, agentką jest Agnieszka z naszego zespołu, Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska mhm. i ona jest naszą menadżerką w tej chwili. Oczywiście jest bardzo dużo agencji, kto, z którymi współpracujemy dość ściśle i które zwracają się do nas z propozycjami występów, i, a koordynatorem wtedy jest nasza menadżerka, czyli Agnieszka Marylka ale zdarzył się, był taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że trzeba oddać tę te, te dziedzinę komuś z zewnątrz, ponieważ Marylka jest też aktorką, jest też autorką tekstów, to wszystko wymaga czasu i praca twórcza pochłania dość mocno, więc ciężko jest czasami pogodzić bycie menadżerem i, i twórcą jednocześnie, tym bardziej, że to, to, to jest taki bardzo wrażliwy styk, jeśli chodzi o, o pracę artysty. Właśnie sprawy menadżerskie, czy też sprawy finansowe i sprawy artystyczne. One bardzo często gdzieś tam trzeba szukać kompromisów. Więc lepiej, żeby takich kompromisów szukał ktoś z zewnątrz, który tylko i wyłącznie tym się zajmuje. Natomiast okazało się, że nikt, tak na dobrą sprawę, nikt, nie potrafił zapewnić nam komfortu pracy i też nie, za, nie potrafił nam zapewnić rodzaju podejścia do, do tego, co, co my robimy, który by nas satysfakcjonował. I mieliśmy epizody z różnymi agencjami większymi i mniejszymi, bardziej i mniej znanymi w naszym kraju, jednak wycofaliśmy się z tego, i wróciliśmy do tego modelu, który był pierwotny w naszym wydaniu, czyli, czyli Marylka znowu jest naszą menadżerką. Pięć lat temu z, z wróciliśmy do tego modelu, bo stwierdziliśmy, że my wiemy najlepiej, czego chcemy. My najlepiej potrafimy określić swoje cele. My zarządzamy swoją pracą twórczą i na podstawie doświadczenia potrafimy też już wycenić swoją pracę. Więc... I to nie jest kwestia tego, że nie chcemy oddawać komuś pieniędzy, bo, bo bardzo chętnie dalibyśmy komuś zarobić. Natomiast nikt nie potrafił odnaleźć się w sytuacji z nami. Czyli w na, nasze oczekiwania twórcze yy, i oczywiście jakieś tam oczekiwania finansowe w jakimś momencie, oczywiście, ale przede wszystkim nasze oczekiwania twórcze. Nikt nie potrafił tutaj się w tym odnaleźć i musieliśmy za, zacząć robić to sami, bo, bo my wiemy najlepiej, jak to, jak to wykonać zmieniliśmy trochę model pracy w naszym zespole. Zmieniliśmy model, podział obowiązków. To już trzeba było dokonać nowej organizacji, wykonać nową organizację pracy tak naprawdę w, w zespole. Trzeba było zorganizować to tak. W tej chwili działamy troszeczkę jak, jak mała firma powiedzmy. Gdzie, gdzie jest bardzo ścisły podział obowiązków z, z jakimiś tam niewielkimi wspólnymi kompetencjami. Czyli rozumiesz, że ten podział obowiązków to nie tylko to, że spotykacie się, tworzycie program, ćwiczycie go, ale też te typu, co mówisz tutaj, Nieszka Marielka, także ona jakby negocjuje ceny, ktoś inny czymś innym się zajmuje, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, mamy, ma, w skrócie można powiedzieć, że mamy... Yy, Trzy piony w naszej, jeśli już mówić o firmie, to mamy trzy tak. piony. Pion logistyczny, pion twórczy i pion menadżerski. Marylka zajmuje się menadżerką, z Markiem wspólnie, z Markiem Litwinem zajmują się menadżerką. I tutaj następuje pewne, pewne wspólne kompetencje następują z Przemkiem, z Saszą Rejmo, który zajmuje się logistyką. Czyli tak, Marylka ustala miejsce występu, ustala cenę charakter, jak to będzie wyglądało, wszystkie wszystkie szczegóły, które są istotne do tego, czy przy tym, żebyśmy wykonali swoją pracę jak najlepiej i, i też, żebyśmy się my czuli komfortowo i żeby klient, no, tak go nazwijmy, był zadowolony, czyli żeby speł były spełnione wszystkie warunki, które są niezbędne do tego, żeby nasza praca miała jak największy sens. Przekazuję tę wiedzę, czy to, czy to zdarzenie Saszy, który planuje wyjazd, podróż i noclegi, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie logistyczne sprawy. On się tym zajmuje, a z kolei ja, po mojej stronie jest jakby zapewnienie tego, żeby, żebyśmy mieli co pokazywać. Więc ta praca twórcza leży na mnie w tej chwili. Chociaż akurat jestem w szczęśliwej sytuacji, chyba wszyscy jesteśmy tak naprawdę, że, że jak z jednego momentu wyszliśmy, czyli wszyscy tworzyliśmy, wszyscy pisaliśmy, wszyscy jesteśmy artystami i twórcami i oprócz tego, że przyjęliśmy na siebie pewne kompetencje, które wykraczają poza, poza pracę artystyczną, bo trochę nas zmusiło do tego życie, to wszyscy jesteśmy artystami i też mogę liczyć na wsparcie tutaj ze strony moich kolegów i produkt, nazwijmy to tak, produkt, czyli przedstawienie, produkt ostateczny to jest jednak, nie to nie jest wynik mojej tylko pracy, tylko to jest wynik wspólnej, twórczej pracy. I myślę, że dzięki temu to jest takie dobre i daje tyle satysfakcji. A powiedz właśnie... O waszym modelu zarabiania, czyli tak, wyobrażam sobie, ok, przyjeżdżacie, macie występ, normalna sprawa, dostajecie za to pieniądze. Tak. Czy ściśle już związane z branżą są też inne formy zarabiania, które może tak nie przychodzą od razu do głowy? Na pewno yy, tutaj ja, ja będę mówił w tej chwili o sobie. Każdy tak My mamy wolność swego rodzaju w zespole, czyli oczywiście pracujemy jako zespół, w mediach funkcjonujemy najczęściej jako zespół, ale każdy ma też dowolność w wykorzystywaniu swojego wizerunku, swojej pozycji, jeśli chce zarobić jakieś pieniądze. Nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Wiemy, że niektóre zespoły, Przepraszam, niektóre zespoły różnie do tego podchodzą, czasami te warunki są ostrzejsze, czasami są bardzo swobodne, my dość swobodnie do tego podchodzimy, czyli jeśli na przykład ja mam przygotowany program solowy, no to nie ma problemu, żebym ten program solowy prezentował i zarabiał na tym pieniądze. Co, co ma oczywiście związek, bo wiemy, że zysk dla zespołu jest taki, że oczywiście zespół nie zarabia pieniędzy, ale ja rozwijam się twórczo, ja siebie rozwijam, a to przekłada się na zespół, czyli koniec końców to przekłada się na zysk zespołu, gdzieś tam na samym końcu, czyli dzisiaj zespół nie zarobi pieniędzy, ale ja poprawię swoje umiejętności, rozwinę swoje, swoje pisarstwo, rozwiję swoje umiejętności, rozwinę swoje umiejętności aktorskie, a w wiórkach w to i tak gdzieś y, to będzie zysk, y, bo nasze, nasze przedstawienia będą lepsze, czyli dzięki temu będziemy mogli, y, nie wiem czy więcej, ale na pewno dłużej zarabiać pieniądze. Więc i każdy z nas ma taką swobodę Saszka jest konferencjerem, bardzo dobrym zresztą bardzo twórczym, bardzo kreatywnym Marylka jest aktorką która często jest angażowana do różnych przedstawień czy też kabaretowych czy teatralnych Marylka przez półtora roku grała w teatrze pani Jandy, na przykład regularnie w, w spektaklu Stanisława Tyma. Co było dla nas, byliśmy z tego dumni i było to dla nas duże przeżycie, że no bo, bo pani Janda jest. Jest wielką aktorką i, i u niej w teatrze z, w towarzystwie i Stanisława Tyma i też Janny Kołaczkowskiej i Marylka mogła występować i, i nie, to, to było naturalne, że ona się rozwija. To jest praca, która, jej praca własna, na której ona zarabia pieniądze, ale to też do zespołu wróci w zupełnie innej formie i pozwoli nam polepszyć jakość tego, co robimy. Yy... Zarabiamy, ja zarabiam pieniądze na pisaniu tekstów również. Ktoś na przykład zamawiał u mnie tekst, ma sytuację, nie wiem, powiedzmy, musi wystąpić w telewizji, czy musi wystąpić na jakimś evencie, czy, czy buduje przedstawienie, zwraca się do mnie i wtedy ja albo sam, albo z moją grupą twórczą, z naszą wspólną grupą twórczą oczywiście, Janeczka, piszemy tekst, który następnie jest wykorzystywany przez... Przez wykonawców. Ostatnią taką rzeczą to taki, powstał taki kabaret w Warszawie złożony z bardzo dobrych i bardzo znanych aktorów. I, I oni zwrócili się do nas o napisanie kilku skeczy. My to zrobiliśmy i właściwie czekamy teraz, zobaczymy, jak to, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Zupełnie inną formą zarabiania pieniędzy w naszej dziedzinie czy w naszej branży jest również internet, gdzie oczywiście YouTube oferuje możliwość zarabiania pieniędzy i my nie korzystamy z tego w jakiejś szczególnej formie, dlatego że zarabianie pieniędzy na YouTube polega, czy, czy opiera się na, na reklamach. A nam bardziej zależy na tym, żeby nasi widzowie, którzy chcą nas obejrzeć w internecie, mieli z nami, że tak powiem, szybszy i bardziej bezpośredni kontakt, co wiąże się z tym, że nie muszą obejrzeć reklam. Mhm. I, I na razie nie, nie eksplorujemy tego, tego fragmentu rzeczywistości. Mamy świadomość, że tam drzemią jakieś pieniądze, ale to bardziej nam zależy na tym, żeby widzowie jakby szybciej do nas docierali w bardziej prosty i naturalny sposób. Ale na pewno tam, tam można zarabiać pieniądze. Oczywiście prawa autorskie i, i prawa wykonawcze y, to jest też dziedzina, która generuje jakieś zyski y, i ZAX, i ZASP, i SPAW, i tych... Tych firm, które strzegą e, naszych praw albo udają, że strzegą naszych praw jest tyle, że ciężko to wszystko wyliczyć, i, i, ale jeśli ktoś potrafi to ogarnąć, to rzeczywiście może na tym też e, czasami nawet całkiem niezłe pieniądze zarobić. Ja tutaj wrzucę taką reklamę, ponieważ myślę, że część osób słuchających jest przedsiębiorcami, prowadzi jakieś swoje firmy, więc wiesz, dobrym pomysłem dla Ciebie jako przedsiębiorcy, mówię teraz do słuchacza, byłoby zaproszenie, czy Wojtka, czy, czy jego zespołu na przykład na jakiś event, tak, robicie jakąś integrację, macie którąś rocznicę firmy, albo nie wiem, do domu, tak, na jakąś imprezę rodzinną, tak. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy występujecie na imprezach rodzinnych. Na no, no, no, no imprezach rodzinnych <śmiech> muszę powiedzieć, że zdecydowanie rzadziej. <śmiech> Nawet na własnych. <śmiech> ale, ale oczywiście, że jesteśmy otwarci na, na, na wszystkie propozycje, które wiążą się z tym, że, że coś twórczego się dzieje, że jest twórcza sytuacja, że, że jest występ, że możemy nawiązać kontakt i, i oczywiście robimy takie rzeczy i, i na, na eventach czy, i, czy firmowych. Yy, czy, czy różnych, czy, czy, czy w plenerach zdarza nam się występować i, i bardzo chętnie to robimy. Yy, to jest nasza praca, yy, oprócz tego, że pasja, więc jak najbardziej tak. Mówiliśmy o tym na koniec w pierwszej części, ale rozumiem, że niektórzy mogli zacząć słuchać od drugiej części, więc powiedz, yy, ktoś chciałby coś dowiedzieć się więcej albo z Wami się skontaktować, poda jakieś strony internetowe, gdzie może Was znaleźć? Yy, oczywiście strona internetowa www. Jurki.com.pl, to jest y, strona y, kabaretu Jurki. Oczywiście y, na Facebooku Kabaret Jurki, jeśli, jeśli Państwo wpiszecie, to znajdziecie Kabaret Jurki. Ja jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, która jest dość, dość, istotną, no. dość istotną rzeczą w moim życiu, y, a mianowicie grupa improwizacyjna 7x1, której jestem uczestnikiem i, i, i, i dzikim wykonawcą również, y, w tej grupie, więc 7 razy 1 pisane literami, nie, nie cyframi na Facebooku. To też jest, myślę, że bardzo ciekawa i bardzo zajmująca rzecz, więc też można to sobie wpisać i zobaczyć, jak to wygląda, a jeśli komuś się spodoba, to nas zaprosić. Myślę, że, że to, jest, to jest coś ciekawego. No ja absolutnie rekomenduję. Dzięki Wojtek za wywiad. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.